Zostali tylko najlepsi rywale Nie chciałbym walczyć z żadnym z nich Ani z tym szurniętym gościem z wioski dźwięku Ani z Rokiem Lee, który zaatakował kiedyś Sasuke A szczególnie z tym z wioski piasku Nie chciałbym się nawet znaleźć w jego pobliżu Nie czuję się za dobrze Może jednak będzie lepiej jak się teraz wycofam? Co? Jeżeli wygrasz, zabiorę cię na grilla. Co? Daj spokój! Chodzi. Pomyśl tylko o tym. To po, po prostu chwyt pondrzyj pasa. Język Łatwo mu mówić, bo to nie on będzie walczyć. Ja! Teraz to co innego! Zjem wszystko! Dawa ci! Znam to spojrzenie. Czuję jego żądze krwi. Ta ostatnia walka możliwe, że obudziła jego wewnętrznego demona. Wciąż jestem ciekaw tego Ney. Tak, to może się udać. Gdzie się wybierasz? Na niewielkie zwiady. Zaraz wracam. Ej, ty! Co sam tu robisz? Czemu nie trzymasz się swoich kumpli? Ha? Nie twój interes. No, no. Nerwowy. A powiedz mi coś o tym całym Ney. Mam wrażenie, że nie poznaliśmy jego pełnych możliwości. Dobrze mówię? Co o nim wiesz? Zamierzam go wykończyć. To o nim wiem. Dobrze, ale nie całkiem o to mi chodziło. Hmm? Rany, ten pajac to porażka. Wiesz, wydajesz się całkiem miły. Lubię cię. Nie wiesz tego do siebie, ale... Ja ciebie nie lubię! Zaraz mu lutnę. <śmiech> Kontynuujmy eliminację. Wspaniale! Tym razem na pewno wybiorą ciebie. Jesteś gotów, Lee? Nie! A? Czekam już tak długo, że mi to wisi. Mogę walczyć jako ostatni. Co jest z Lee? Stracił motywację? By wszyscy wiedzieli, że jesteś tchórzem? <śmiech> Li? Jak w zegarku! Mówiąc, że chcę być ostatni, wiedziałem, że będę następny. Użyłem swojej genialnej zasady. Chcesz być wylosowany, to udawaj, że ci nie zależy. To taka odwrotna psychologia. O tak! Moja szkoła! Nie miałem najmniejszego zamiaru być ostatni. Ha, ha! Oszukałem ich, co nie? Niby kogo? A teraz słuchaj uważnie. Mała rada, zanim zaczniesz. Tak jest. Patrz, widzisz te Gurdę na plecach Gary? Uważaj, jest w niej coś dziwnego. Tak jest, Ser. Nie zapisuj tego! Przecież w czasie walki nie ma czasu na czytanie notatek, prawda? A, kolejna dobra rada. Dopiero teraz zauważył Gurdę. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. No to rock and roll! Djeje決zanie. Djeje決zanie. Wiedziałem, że prędzej czy później się spotkamy. Dobrze, że tak szybko. Nie mam pojęcia, co potrafi ten gość z głupawą fryzurą, ale nie ma szans pokonać Gary. Nie w tym życiu. Jest niezwykle szybki, ale jego kopnięcia nie są zbyt mocne. Błąd, co? Lee jest silniejszy niż myślicie. Nie znacie go. Czemu tak się śpieszysz? Uważaj. Bądź czujny, Li. No dobrze. Skoro jesteście gotowi... Zaczynamy! Kuragan liścia! Co to jest? To piach! Niespotykane jutsu. A więc to ma w tej górdzie. Tylko na tyle cię stać. Piaskowa drumna! Ten koszmar. Tylko nie to. Jutsu panowania nad piaskiem, tak? Nie będzie z nim tak łatwo. Ale kto nie walczy, nie wygrywa. Kościel nie może się do niego zbliżyć! Piasek! Używa go jako tarczy! On wcale tego nie robi. Jego piasek sam go broni. Ha? Jest prawie jak żywe stworzenie. Broni Gary bez jego najmniejszego udziału. Dlatego Gara nigdy nie został zraniony. Nikt nie może tego zrobić. Nikt nigdy go nawet nie trafił. Jak on to robi? Nie kiwnął nawet palcem. I co? Czy to wszystko? Hmm? A liczyłem, że nie skończyłeś mnie jeszcze rozśmieszać. Czy nie widzi, że to nie działa? Czemu nie uderzy z dystansu przy użyciu ninjutsu? Tak, to mógłby być dobry pomysł, gdyby on je znał. Ha? Li nie ma żadnych umiejętności ninjutsu lub genjutsu. Poważnie? Ja To nic takiego. Trzeba było go widzieć na pierwszym treningu. Kompletne talentu. Serio? Trudno w to uwierzyć. To koniec koniec <grystanie> Ninja, który nie zna ninjutsu ani genjutsu, to prawdziwa rzadkość. Lee może polegać wyłącznie na swoim taijutsu. Niektórzy mogą twierdzić, że to jego wada. Ale dzięki temu zwycięża. Ha? Dobra, Lee, ściągamy je! A, ale Gai-Sensei. Przecież powiedziałeś, że mogę je zdjąć tylko wtedy, gdy moi bliscy będą w niebezpieczeństwie. Oczywiście, że tak. Ale to wyjątek. Naprawdę? <śmiech> Czy to... Trochę staromodne. Ciężarki na nogi. Standardowy sprzęt treningowy. Ale wypas! Ale obciach. Ha! <śmiech> Znacznie lepiej. W końcu mogę się swobodnie ruszać. Czy on naprawdę sądzi, że pokona obronę Gary zrzucając parę dekociężarków? Gaj, jesteś niebywały. Dobra, ruszamy! Tak jest! Był blisko. Jest szybki, ale numer... Zauważyłem, że Li nie ma talentu do ninjutsu czy genjutsu, więc pominęliśmy je, poświęcając cały jego czas i energię na naukę taijutsu. Tym sposobem przekuliśmy jego słabość w siłę. Teraz by zwyciężać nie potrzebuje już niczego więcej, gdyż stał się najlepszym na świecie specjalistą o Taijutsu. Nie wierzę. Zranił gore. Niemożliwe. Rety ja cię kręcę, a myślałem, że wcześniej był szybki. To on zawsze był taki? Tak, li! Niech wybuchnie siła głodości! Tak! Hmm? Tutaj! Nie tutaj! Hmm. Dobrze! Bezpośrednie trafienie. Jest za szybki. Ta burza piaskowa nie może nadążyć. Już go maszli. To niesamowite. Nigdy nie widziałam kogoś tak szybkiego. Aż mi się kręci w głowie od tych jego ruchów. Tak, dobrze powiedziane. Twój kumpel z umalowanymi oczami dostaje porządne bęcki. Nie to miałem na myśli, mały. Huh? Co? Co do diaska? Co się z nim dzieje? Twarz mu się rozpada. Jest jak skorupa z piasku. Patrzcie, nie ma ani zadrapania! To... takie... dziwne! Zamknął się w piasku? Musi być źle. Od dawna nie widziałem u niego takiej miny. Wiedziałam. Już podczas egzaminu czułam, że jest coraz bardziej niestabilny. Tak jak myślałem, obudził się jego wewnętrzny demon. Nie rozumiem, on jest z piasku, czy co? Te wszystkie ciosy i kopnięcia Li, one mu nic nie zrobiły? Nie. To tak, jakby miał na sobie zbroję. Że co? Normalnie ta burza piaskowa wystarcza mu do obrony. Jednak gdy zostanie pokonana, Gaara może użyć piasku jak zbroi. To jego ostatnia linia obrony. Ten koleś to przegięcie. I jeszcze ma zbroję? Czy on w ogóle ma słabe strony? Hmm. Gdybyś tylko o tym wiedział, mały, ta zbroja jest jego najsłabszym punktem. W przeciwieństwie do piaskowej tarczy, zbroja może ulec zniszczeniu. Na dodatek Gara musi ją podtrzymywać przy użyciu ogromnej ilości czakry. Wszystko ma swoją cenę. To dowód, że Gara poczuł presję. W innym razie nigdy by nie użył piaskowej zbroi. Nie ma wątpliwości, że Lee jest dobry, ale to nie znaczy, że wygra. Nie będzie tak łatwo, jak myśleliśmy, ale wynik jest przesądzony. Gara nie może przegrać. Czy to wszystko? Sama szybkość mi nie wystarczy. Nie dam rady pokonać tej piaskowej ochrony, ale może... Gdyby udało mi się oderwać go od ziemi, zabierając z dala od piasku, to mógłbym uderzyć go z góry kwiatem lotosu. Gotuj się! <głos> tak jest, i Dobra robota. Ta żałosna tarcza z piasku nie obroni go przed twoim ponad dźwiękowym kwiatem lotosu. Na co teraz czekasz? Dobra, sam tego chciałeś! On się unosi! A masz! Juhu! Co za niesamowita seria kopnięć. Nawet zwykły kwiat lotosu to ogromne obciążenie dla ciała. A co dopiero to musisz go wykończyć teraz. <grymny> <A>? <grymny> Już po tobie. Piet lotos! He. Koniec walki. Tak jest! Niesamowite. Naprawdę dał radę. Nie, oczom nie wierzę. Co? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli. Leszek Zduń, Adam Pluciński, Robert Tondera, Cezary Kwieciński, Joanna Pach, Łukasz Lewandowski i inni. I co teraz? Okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Tak to już jest. Jak człowiek zaszaleje z przystawkami, nie ma miejsca na główne danie. Miej się na baczności, kolego, bo inaczej ten gość zjecie na deser. W następnym odcinku, ukryta siła Li, zakazane sekretne jutsu. O, rety, to nie wygląda najlepiej.